Chcę, żebyś Naruto. No i jak sytuacja? Wróg jest blisko, bardzo blisko. Wiedziałem, i co teraz? Zostaw to mnie. brakowało? A, co to było? Pewnie pułapka. Starają się jak mogą, żeby utrudnić zadanie Sasuke. Sasuke? Czy myślicie, że on... Sakura, nie martw się o niego. Jestem pewien, że nic mu się nie stało. Zaufaj mi. Obyś miał rację, chłopczy. To jak? Możemy zaczynać? Pozwól jednak, że zanim rozpoczniemy, przywrócę twoim starym towarzyszom ich dawny wygląd. Tak więc przygotuj się, Sarutobi Sensei. Wspaniała walka! Niesamowity popis Hokage! Oni ożywają. Co to za nieprawdopodobne jutsu? Zakazane. To jutsu przywołania, zwane ożywieniem. Zaklęcie, którego użył Orochimaru, pozbawia ich wolnej woli i zamienia w jego marionetki. Teraz są już gotowi. Ty, demonie, wyglądają... Pełnie tak jak kiedyś? Czy czułeś kiedyś radość i spełnienie po pokonaniu i upokorzeniu tych, do których niegdyś mówiłeś sensei? Podejrzewam, że nie. Za chwilę będziesz mógł zobaczyć, jak doświadcza tego twój były uczeń. Hokage. Niech ich wygląd cię nie zmyli! To nie są ani pierwszy, ani drugi Hokage! To podstęp! A Dobrze, o tym wiem! Dobrze, zaczynajmy! Styl ognia. Bomba smoka! Styl wody! Ściana wody! Niebywałe, użył potężnego wodnego jutsu w miejscu, w którym nie ma wody. Aż trudno w to uwierzyć. Tego się właśnie spodziewałem po byłym Hokage. Styl wody, fala uderzeniowa. ziemi, ściana błota Jesteś taki szybki i silny jak niegdyś Walka z wami dwoma jest sporym wyzwaniem ukryte jiu pierwszego Hokage! Tajne jiu ziemi! Powstanie bujnego lasu! Używa czakry jako źródła życia. A więc to jest owo legendarne Jutsu ziemi pierwszego Hokage. To on sprowadził pokój i założył wioskę ukrytą w liściach. Czyżby dla ciebie walka już się skończyła, Sensei? Nikogo nie brakuje? Dobrze. A teraz zaczniemy ewakuację. Bez pośpiechu, zachowajcie spokój. Konohamaru, coś nie tak? Wyglądasz, jakby rozbolał Cię brzuch. Mm -mm. Nie o to chodzi. <śmiech> Sztuka ninja! Jutsu przywołania! En ma małpikru! Widzę, że masz swoją maskotkę. To ta stara małpa Enma. To znowu ty. Wiedziałem, że do tego dojdzie. Szybko! Enma! Jest niszczalny Nioj! Przerwijcie to! Nie dopuśćcie do transformacji! Już się robi, Sensei! Transformacja! O, nareszcie! Niesamowite. Nigdy nie przypuszczałem, że dane mi będzie ujrzeć walczącego Hokage. Całkiem nieźle, staruszku. Przynajmniej walka będzie nieco ciekawsza. Kto mieczem wojuje, od mieczaki nie. Gotowy, Niestety, nie jestem na tyle silny, by oprzeć się mocy miecza trawy. I can't. I To było głupie. Chciałeś z nami walczyć bez użycia cienistego klon Racja, nie użył go. Ale tylko dlatego, że nie mógł. Musiałby co chwila przekazywać spore ilości czakry swoim klonom, a na to niestety nie może już sobie pozwolić. Nasz mistrz nie ma w sobie takiej energii jak przed laty. To prawda. Zestarzał się. Wszystko w porządku, Sensei? Nie mów, że masz już dosyć. Ty, wielki mędrzec, który opanował wszystkie jutsu wioski ukrytej w liściach, legendarny nauczyciel i wojownik? O, rozczarowałeś mnie. Lordzie Hokage, niech pan wstanie! Proszę, bez pana wioska liścia zginie! Lordzie Hokage! Darujcie sobie, on już nic nie zrobi. Co z tobą, Sarutobi? Chyba nie przywołałeś mnie po to, bym teraz oglądał twoją porażkę. Na co czekasz? Teraz masz okazję zaatakować. u Roci jesteś głupcem To koniec! Się domyślić. Nie ma sensu atakować ich ciał, gdy oroczy maru więzi ich duszę. W ten sposób nic je wskuram. W takim razie została mi już tylko jedna broń. Jutsu czwartego Hokage. Pierwszy lordzie Hokage, drugi lordzie Hokage. Wybaczcie mi, ale nie mam wyboru. Co się stało, Sensei? Dostałeś zadyszki? Miałeś ciężki dzień? Biedactwo. Najchętniej uciąłbyś sobie teraz porządną drzemkę, mam rację? <śmiech> <śmiech> Dlaczego się śmiejesz? A powinienem płakać?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 Was do. Naprawdę myśleliście, że uciekniecie? No ładnie. Przecież to Sasuke ucicha. Wasza droga dobiegła końca. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom.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 Uważałem cię za najbardziej utalentowanego ninja czasów wojny. Byłem przekonany, że zostaniesz moim następcą. Jakże się pomyliłem. Ślepo ci zaufałem. Doprowadziłem tym samym do nieopisanej tragedii. Czas, abym naprawił swój błąd i pogrzebał cię na zawsze. W następnym odcinku BŁĄD Z PRZESZŁOŚCI. Nowa twarz.